któryś za nas cierpiał rany Jezus i Ty, któraś z Nim cierpiała. Bolesna, się za Panie Jezu Chryste, Jezusie umęczony, ukrzyżowany, zmartwychwstały. Udziel nam łaski, kontemplacji Twojej męki. Dopuść nas do udziału w Twojej męce. Zaproś nas, byśmy mogli iść z Tobą aż na Golgotę. Daj nam światu Ducha Świętego, abyśmy mogli Twoje zaproszenie do naśladowania Cię, w modlitwie, w pracy, ale nade wszystko w Twojej męce, w przyjmowaniu wzgardy, pokorzy, w cierpieniu fizycznym, a także w Twojej śmierci. Matko Najświętsza, prowadź nas drogą krzyżową Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, któryś za nas cierpiał rany. Jezus skazany na śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że przyjąłeś tę zapłatę za grzech. Przyjąłeś śmierć na siebie. Grzechy, które osądziły Ciebie, moje grzechy, które Ciebie skazały na śmierć, już nie mogą skazać mnie. Ty przyjąłeś karę na siebie za moje grzechy. Dziękuję Ci, Jezu za Twoją nieskończoną miłość, że dźwigasz moje słabości, grzechy, że odpuszczasz mi moje grzechy i że mam nieograniczony dostęp do Twojego boskiego miłosierdzia. Któryś za nas cierpiał rany, stacja druga. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Krzyż jest symbolem pogardy, poniżenia, symbolem zbrodni. Krzyż jest znakiem odrzucenia, krańcowego cierpienia. Krzyż jest znakiem śmierci. W swojej męce bierzesz na siebie wszystkie ludzkie cierpienia od chwili stworzenia aż po ostatni dzień, aż po koniec świata. Wśród tych cierpień, poniżenia jest także moje cierpienie, moje doświadczenie bólu, krzywdy, słabości, poniżenia, pogardy sprawa, bym zawsze pamiętał, że nigdy nie zostaję sam z moją słabością, krzywdą, poniżeniem, wstydem, upokorzeniem, że właśnie w tych najtrudniejszych momentach jesteś bliżej mnie. Moje słabości nie oddalają mnie od Ciebie. Moje słabości Dzięki Twojej miłości zbliżają mnie do Ciebie. Tam, gdzie głębiej rozlał się grzech, ból, krzywda, tam głębiej, pełniej, obficiej rozlewa się Twoja nieskończona boska miłość. Twoja nieskończona boska czułość. Twoje nieskończone boskie współczucie. Któryś za nas. Cierpiał rany. Chryste, z niej Stacja trzecia: Jezus upada po raz pierwszy pod krzyżem. W Twoich upadkach pod krzyżem objawia się Twoja słabość. Słabość Boga, człowieka. Wobec przemocy, wobec grzechu, jesteś słaby. Nie odpowiadasz złem za zło. Nie każesz, ale przyjmujesz na siebie. Niech Twój upadek będzie dla mnie umocnieniem, pocieszeniem. Upadek nie jest końcem drogi. Upadek jest zaproszeniem do walki bardziej wytrwałej, wierniejszej, pełniejszej. Przepraszam Cię za wszystkie zniechęcenia, które towarzyszyły moim upadkom, za nieufność, zamykanie się w sobie, obrażanie się na siebie, na świat, a nawet na Ciebie samego. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twój upadek, który jest światłem, który jest łaską dla wszystkich moich upadków. W Twoim upadku mogę odkryć sens także Moich upadków, któryś za nas cierpiał rany. Stacja czwarta: Jezus spotyka Matkę Najświętszą na swojej drodze krzyżowej. Maria, towarzyszy Ci, jest z Tobą od chwili poczęcia Ciebie za sprawą Ducha Świętego, aż po krzyż. Wiernie, jak najlepsza matka, towarzyszyła Ci całe swoje życie. Dziękuję Ci, Jezu, że ofiarujesz mi swoją matkę za moją matkę. Spraw, abym przyjął ją wielkim sercem, aby była dla mnie przewodniczką po mojej drodze krzyżowej. Aby była mistrzynią mojej modlitwy, aby była pocieszycielką strapionych, ucieczką grzeszników, aby była dla mnie matką pięknej miłości, któryś za nas cierpiał rany. Nie. Stacja piąta. Jezus przyjmuje pomoc Szymona Cyrenejczyka. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że przyjąłeś pomoc przygodnego człowieka, który nie był z Tobą związany, nie kochał Ciebie, odprzymuszony, by pomagać Tobie, a Ty przyjąłeś jego pomoc z wdzięcznością. Dzięki tej Przypadkowej, zdawać by się mogło pomocy, mogłeś zanieść Twój krzyż aż na Golgotę. Daj mi, Panie, pokorę przyjmowania pomocy, zwłaszcza w chwilach trudnych. I daj mi wrażliwość serca, bym widział wokół siebie ludzi potrzebujących mojej pomocy. Daj mi, Panie, wrażliwość na ludzi biednych, upokorzonych przez życie, bezdomnych, bezradnych, chorych psychicznie, ludzi, których człowieczeństwo jest bardzo zranione i jest wypisane na Twoim zranionym obliczu. Któryś za nas cierpiał rany, Stacja szósta, Jezus pozwala, by Weronika otarła mu twarz. Dopuszczasz czułą, wrażliwą kobietę, Weronikę, by otarła twoje najświętsze oblicze. Z wdzięcznością na chuście zostawiasz swoje odbite oblicze. Daj mi, Panie, głębokie pragnienie kontemplacji Twojego boskiego oblicza, na którym wypisana jest cała ludzka nieprawość, wszystkie ludzkie zbrodnie, nieprawości, cała pogarda człowieka do człowieka, cała bezbożność, nienawiść do Boga, każdy ludzki grzech. Dajbym na Twoim zranionym obliczu widział także mój grzech. Niech Twoje zranione oblicze będzie mi znakiem, niezbitym dowodem, że nie ma grzechów banalnych. Są tylko grzechy banalnie przeżywane. Ale to zranione Twoje oblicze, na które wręcz nie dało się patrzeć, jest najpiękniejszym obliczem. Wdzięk rozlał się na Twoim boskim obliczu. To miłość Twoja, miłość Twoja do Ojca, miłość Ojca do Ciebie jest mocniejsza. grzechy, nieprawość. Daj mi, Panie, łaskę kontemplacji Twojego oblicza. Daj mi zrozumienie, że Twoim obliczem jest Eucharystia. Kontemplując Eucharystię, kontemplując Twoje ciało, kontempluję właśnie Twoje oblicze. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja siódma. Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. Twoje pragnienie wypełnienia woli Ojca do końca, zaniesienia krzyża aż na Golgotę, zostaje pokonane przez Twoją słabość. Słabość jest większa. W ten sposób uczysz mnie pokornego przyjmowania powtarzających się upadków, słabości, grzechów, Niewiary, Daj mi Pani łaskę wewnętrznej walki. Ileż musiałeś zmagać się, żeby powstać, by iść dalej. Daj mi Pani łaskę wierności wbrew moim słabościom i upadkom. Twoja miłość jest większa. Twoja miłość jest większa od największych moich słabości od największych moich niewierności. Sprawa bym nigdy nie zwątpił w mojej słabości, że Ty jesteś ze mną, że Twoja łaska jest silniejsza od mojej słabości, że Twoja miłość jest większa od moich grzechów. Któryś za nas cierpiał rany, Stacja ósma. Jezus spotyka płaczące niewiasty. Doceniasz, Jezu, życzliwość, miłość, współczucie tych dobrych kobiet, ale jednocześnie myślisz, w jaki sposób udzielić im pomocy. Upominasz je. Nie płaczcie nade mną, ale nad sobą, nad waszymi dziećmi. W ten sposób, Panie Jezu, uczysz je i nas, że nie liczy się w życiu przede wszystkim sentymentalne, emocjonalne przeżywanie, nawet najbardziej szczere, bólu. Ból nie może być centrum ludzkiego życia. Nie może być centrum. Ból jest znakiem. Daj mi, Panie, łaskę, aby mój ból nie zatrzymywał mnie na sobie. Żeby mój ból nie czynił mnie zgorzkniałem. Żeby mnie nie zamykał na ludzi. Nie czynił urazowym. Daj, Panie, łaskę, bym widział że ponad bólem jest moja odpowiedzialność za życie, za moje postępowanie, za moje nawrócenie. Daj mi łaskę nawrócenia, abym widząc cudze nieszczęście, rozumiał je, ale jednocześnie przyjmował je jako znak, jako zaproszenie. Spraw Panie, aby skrucha serca Żal za grzechy. Były większe od mojego bólu, któryś za nas cierpiał rany. Jezus, Stacja dziewiąta, Jezus upada po raz trzeci pod krzyżem. Liczymy Twoje upadki, numerujemy je, ale ty nie liczysz naszych upadków. Jest ich więcej niż Twoich upadków. Upadamy nieustannie. Nie liczysz naszych słabości, upadków, naszych zniechęceń, braku wiary, ale bardzo skrzętnie liczysz nasze powstawanie z upadków. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za nadzieję, która mi towarzyszy pomimo mojej słabości, pomimo moich grzechów. Dziękuję Ci za nadzieję, że mogę żyć w pokoju serca także wtedy, kiedy odzywa się moja ułomność, moja słabość. Dziękuję Ci za nadzieję, która daje mi prawda, że łaska jest silniejsza od grzechu, że miłość Większa od słabości. Dziękuję Ci za nadzieję, która płynie z tej prawdy, że ostatnie zdanie nie należy, nie będzie należeć do grzechu, ale do Twojej miłości, Twojego miłosierdzia, któryś za nas cierpiał rany. Nie, Jezu, Chryste, nie ucie, ale na. Stacja. Dziesiąta Jezus zostaje obnażony z szat. Poniżono Ciebie, odarto Cię z godności, z szacunku w oczach ludzi. I w ten sposób przyjmujesz na siebie każde ludzkie poniżenie, pogardę. Przyjmujesz wszystko to, co człowieka zawstydza. Godność Twoja nie zależy od tego, jak ludzie Cię traktują. I moja godność również nie zależy od tego, jak inni mnie traktują. Cudze poniżenie nie umniejsza mojej godności. Tak jak poniżenie, którego doświadczyłeś w odarciu z szat nie umniejszyło Twojej godności. Przepraszam Cię za wszystkie moje słowa, spojrzenia, jakiekolwiek zachowania, które zraniły cudzą godność, godność mojego brata. Przepraszam Cię za słowa, zachowania, które były odebrane jako poniżające dla jego godności. Daj mi Pani łaskę szacunku dla każdego człowieka jako Twojego brata. Przebaczam. Panie Jezu, wszystkim tym, którzy mnie poniżyli, których zachowanie odbierałem jako poniżenie, jako odarcie z godności. Ty sam, Panie Jezu, jesteś źródłem ludzkiej godności. Daj, abym szukał w kontemplacji Twojej męki, Twojego zmartwychwstania, wewnętrznego przekonania, że moje życie jest dobre, ma sens. I że dzięki Twojej miłości mogę zachować poczucie godności także wtedy, kiedy ktokolwiek będzie usiłował mnie obnażyć, poniżyć. Któryś za nas cierpiał rany. Nie. klucza 11. Jezus zostaje ukrzyżowany. Panie Jezu, zostajesz przybity do krzyża, a wraz z przybiciem Twojego ciała zostają przybite wszystkie moje grzechy, moje słabości. Bierzesz na siebie zło całej ludzkości, także moje zło. On poniósł na krzyż Moje grzechy, moje grzechy zawisły z Tobą na Krzyżu. Dzięki Twojej bezgranicznej miłości, miłosierdziu, znak hańby, potępienia, znak najwyższej pogardy, znak kary śmierci staje się znakiem zbawienia, staje się znakiem ocalenia. W Krzyżu zbawienie. W krzyżu pociecha, w krzyżu radość, dzięki Twojej miłości. To Twoja miłość sprawia, że każdy krzyż, każdy ból, każda słabość może być miejscem zbawienia dzięki Twojej nieskończonej miłości, Twojej nieskończonej dobroci, dzięki Twojemu Boskiemu miłosierciu. Daj Panie, abym z największą czcią, szacunkiem i miłością zwracał się ku krzyżowi. Daj mi umiłowanie Twojego krzyża. Panie Jezu, prowadź mnie. Bym stopniowo zaczynał rozumieć, że to, co jest bólem, krzyżem w moim życiu mogę uczynić dzięki mojej wolności miejscem naśladowania Ciebie, miejscem Twojej miłości. Daj mi, Panie, łaskę, bym szukał Twojej pomocy w każdym najmniejszym cierpieniu. Spraw, pani, abym nigdy nie zamykał się w moim bólu, cierpieniu, osamotnieniu, w moim wstydzie, w moim poniżeniu. Niech krzyż będzie światłem w moich ciemnościach. Niech krzyż będzie pociechą w moim smutku. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twoją śmierć na krzyżu. Któryś za nas cierpiał rany. Jezus, Chrystus ale... Stacja 12. Jezus umiera na krzyżu. Umierasz jak każdy człowiek. Byłeś do nas podobny we wszystkim, także w śmierci. Dziękuję Ci za Twoją najpiękniejszą śmierć. Za świadectwo miłości Ojca, które dajesz nam w chwili śmierci. W ręce Twoje powierzam ducha mego. Już teraz, Panie Jezu, proszę Cię o dobrą śmierć, piękną śmierć. Proszę, by moja śmierć była na Twoją chwałę. Tak jak Ty, Jezu, uwielbiłeś Ojca swoją śmiercią, tak sprawa bym Również i ja uwielbił Boga moją śmiercią. Cóż znaczyłaby chwała oddawana Bogu całe życie, jeżeli w chwili mojej śmierci buntowałbym się przeciwko Tobie. Niech Twoja śmierć będzie źródłem odwagi w myśleniu o mojej śmierci. Niech pamięć o śmierci będzie źródłem mądrości. Niech pamięć o śmierci będzie źródłem rozwagi. Niech pamięć o śmierci będzie wyrazem współczucia dla ludzi umierających. I powierzam Ci wszystkich ludzi umierających, w tym szczególnym czasie ludzi z trwogą czekających na śmierć chorych, na wszelkie możliwe choroby, na także tę zarazę współczesną koronawirusa. Polecam Ci każdego umierającego człowieka. Polecam Ci, Panie Jezu, tych, którzy buntują się przeciwko śmierci. Polecam Ci tych, którzy przyjmują śmierć z godnością. Bądź, Panie, z Twoją boską miłością przy każdym umierającym człowieku. Przeprowadź go z tego świata do Ojca. Daj każdemu łaskę ostatniego nawrócenia, ostatniego pragnienia Twojej boskiej miłości. Któryś za nas cierpiał rany. Nie? Serca trzynasta, ciało Jezusa zdjęte z krzyża. Spoczywasz w ramionach Twojej Matki. Ona trzyma Ciebie tak, jak trzymała Cię jako niemowlę. To jest to samo ciało. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twoją Matkę, która towarzyszyła Ci aż... Po krzyż, aż po Twój grób. Daj mi jej wiarę. Ona jedna zachowała w sercu wiarę, w moc Boga, że miłość jest silniejsza od śmierci. Ona jedna zachowała wiarę w Twoje zmartwychwstanie. Ona jako pierwsza rozumiała, że Twoja śmierć, Panie Jezu, stała się źródłem wszelkiego zbawienia, że dzięki tej śmierci odkupiłeś każdego człowieka. Ona pierwsza rozumiała, że Twoja śmierć jest źródłem nadziei. Ona pierwsza zrozumiała, że Twoja śmierć na krzyżu, Twój krzyż jest światłością świata. Daj mi, Panie Jezu, łaskę, wiary w sens krzyża. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu, Ty Stacja 14, Jezus złożony do grobu. Twój grób był miejscem spoczynku dla Twojego ciała tylko na niespełna trzy dni. Wszystkie groby świata są znakiem śmierci. W grobach spoczywają kości, znak śmierci. Tylko Twój grób jest znakiem życia. Jedyny pusty grób. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twoje zmartwychwstanie. Twoje zmartwychwstanie jest dla mnie źródłem nadziei że miłość jest silniejsza od śmierci, miłość jest silniejsza od cierpienia, od bólu, że miłość jest silniejsza od potęgi zła. Daj mi, Panie, wiarę, że z Tobą, dzięki Tobie, mogę pokonać każde zło. Daj mi, Panie, wiarę, że zło nie ma już przystępu do mnie, Dzięki Twojej śmierci, dzięki Twojemu zmartwychwstaniu. Potęga zła, potęga szatana została ostatecznie pokonana. Pokonałeś się w sobie i dzięki Tobie, przyłączając się do Ciebie, naśladując Ciebie, poznając Ciebie, kochając Ciebie, mogę również pokonać największe pokusy, największe słabości mogę zwyciężyć każde zło. Twój krzyż i Twoje zmartwychwstanie jest światłem, dzięki któremu mogę zobaczyć każde zagrożenie grzechem. Niech Twoja męka, śmierć i zmartwychwstanie, Panie Jezu, będzie źródłem dla mnie mocy, siły. Niech będzie dla mnie światłem, niech będzie nadzieją, niech będzie miłością któryś za nas cierpiał rany, i Ty, któraś z Nim cierpiała.